Patecki, przerywa milczenie. Bartek Biedrzycki czyta klasyka polskiej fantastyki przygodowej, Bogdan Petecki strefy zerowe. Wydawnictwo iskry rok 1972. Wśród znajomych, którzy znają twórczość Peteckiego lepiej niż ja, przewija się taka opinia dosyć popularna, że strefy zerowe są być może najlepszą z jego powieści. Trudno jest mi tę tezę zweryfikować, dlatego że w momencie kiedy nagrywam ten podcast przeczytałem dopiero trzy. W połowie drogi, strefy i ludzie z gwiazdy Feriego i muszę przyznać szczerze, że strefy z, pośród tych trzech były takie najmniej wyraziste chociaż chyba myślę, że nie przestrzelę jeżeli zaryzykuję stwierdzenie, że były najbardziej rasowe dla fantastyki z tamtego okresu, z drugiej połowy lat, z drugiej połowy XX wieku <śmiech> to omówienie w dalszej części. Zawierać może elementy fabuły, jak i zakończenia, więc jeżeli nie czytaliście i nie chcecie narazić się na spoilery, to jest teraz dobry moment, żeby przerwać słuchanie i ewentualnie wrócić do niego po lekturze. Jeżeli natomiast nie przeszkadza Wam to, że trochę mogę zepsuć Wam przyjemność, to słuchajcie dalej. Samo założenie powieści jest stosunkowo proste no. ekspedycja ratownicza <śmiech> brzmi prawie jak <śmiech> początek wiecznej wojny Drzego Haldemana ktoś poleciał na odległą gwiazdę gdzie odkryto życie, nie wrócił po cichu wysłano dwie kolejne ekspedycje które też nie wróciły więc teraz wysyła się kosmicznych komandosów takich prawdziwych twardzieli i to rzeczywiście są twardziele sami o sobie mówią per cyborgi chociaż nie są wspomagani mechanicznie. Są to ludzie, żołnierze, e, myślę, że można nazwać ich też agentami, agencji, którą nieformalnie nazywa się inforpolem, a więc coś w rodzaju informatycznej policji. Przy czym musimy wziąć pod uwagę, że słowo informatyczny e, miało wtedy trochę inny wydźwięk jeszcze, nie kojarzyło się tak jak nam teraz z internetem, ale bardziej z samymi naukami informatycznymi, z przepływem informacji z obiegiem. Dlaczego mówią na siebie cyborgi? Są to ludzie e, no w pewien sposób wyhodowani specjalnie do walki, do zadań specjalnych. Korpus to jest e, tysiąc mężczyzn w całym układzie i nie tylko w układzie, bo również w koloniach i w lotach pozaukładowych, którzy byli wychowywani i od małego szkoleni, programowani do pewnych zadań. A przede wszystkim są wyposażeni w mechanizmy psychologiczne, które sprawiają, że w zasadzie są wyprani z uczuć po każdej akcji przechodzą coś w rodzaju tuningu który czyści ich z odczuć, zostawia im tylko wiedzę, co pozwala im reagować w sposób chłodny, dokładny bardzo precyzyjny tak jak komputery komputery, które Petecki nazywa jeszcze wtedy zgodnie z no, przyjętym zwyczajem kalkulatorami i głównym bohaterem jest Tal. Tal, który momentami bardzo przypominał mi Rochana z Niezwyciężonego. Nie dlatego, że Rohan był w jakiś sposób wspomagany, ale to jest podobna postać i podobnie skonstruowana. Jest to mężczyzna, który jest twardy, pewny siebie, a jednocześnie tym, co różni Tala od reszty korpusu, od pozostałych 999 agentów Inforpolu, jest to, że on grzebał w swoim oprogramowaniu psychologicznym i zostawił sobie nie tyle wspomnienia, co, w... przepraszam, nie tyle uczucia, co wspomnienia uczuć. Coś, co normalnie nie ma miejsca. Ale podobnie jak Rohan, Tal występuje w... ostatecznie przeciwko całemu światu. Tal leci razem z towarzyszami tam gdzie zaginęły dwie poprzednie ekspedycje i natrafiają na dziwną rzecz. Mianowicie mieszkańcy gwiazdy, mieszkańcy planety, na którą podążyły poprzednie ekspedycje stosują coś w rodzaju blokady informatycznej. Ekipa nazywa to polami zerowymi, ponieważ w tych polach zakłócony zostaje przepływ informacji, zerwana zostaje wszelka komunikacja. Dla automatów, dla sprzętu oznacza to oczywiście no niemożność działania, niemożność funkcjonowania. Dla ludzi oznacza to coś w rodzaju obłędu, czasowej demencji. Tak długo, jak długo człowiek zostaje w polu działania stref zerowych. I myślę, że tu właśnie jest klucz do tej powieści. Czym różnią się agenci Inforpolu, że potrafią mimo bardzo poważnych problemów w polach zerowych funkcjonować, czym różnią się zwykli ludzie. Bardzo ciekawie Petecki z takiej typowej, bardzo typowej, sensacyjnej fabuły, czyli e, ekipa ratunkowa leci, z bardzo w zasadzie sztampowymi i, i jednorodnymi postaciami, bo nawet Tal, ten podobny do Rohana, jest taki bardzo maklinowski, począwszy od tego, że przed wylotem znajduje sobie dziewczynę na jedną noc, której obiecuje, że znajdzie jej, no powiedzmy ukochanego, bo z jej punktu widzenia być może rzeczywiście tak to wygląda. Przez wszystkie ich działania, to jest taka męska powieść, twardzi faceci e, walczą o świat. Lecą tam z nastawieniem, które jest właściwe, nie tylko czasom, kiedy Petecki napisał tę powieść, ale właściwie również czasom, w których żyjemy my. Bardzo ładnie to total, stwierdzając e, nikt z tych obcych, z przybyszów nie musi ludzi kochać, nie musi ludzi lubić, ale w takim razie muszą wiedzieć, że należy się ludzkości bać. I jest to rzecz, którą my teraz obserwujemy na Poziomie społeczeństw. Jeżeli nas nie kochacie, to będziecie się nas bali. Kryzysy społeczne, które mają miejsce teraz, bardzo trafnie scharakteryzowane są właśnie tym, tym cytatem z bohatera. Lepszym i takim bardziej literackim jest drugi, który brzmi: Wzięliśmy pełny zestaw kontaktowy i wszystko, co trzeba na wypadek, gdyby obcy bardzo nie życzyli sobie kontaktu. Widać więc wyraźnie, że Inforpol leci tam nie tylko w misji ratunkowej. Oczywiście dowiedzenie się, co stało się z poprzednimi trzema ekspedycjami i gdzie zaginęło dwóch poprzednich agentów Inforpolu jest ważne, ale tak naprawdę to jest krucjata, tak naprawdę jest to ekspedycja karna. Myśmy do Was przyszli z chlebem, Wyście nie chcieli, będzie w Pierdol. Po prostu, tak najzwyczajniej w świecie. I przerażające jest to, że... Petecki, który w tej książce podtrzymuje swoją naiwną i bardzo idealistyczną wiarę w to, że ludzkość, że cała Ziemia zjednoczy się i stworzy takie harmonijne społeczeństwo na wzór tego, w co on jako zadeklarowany komunista wierzył i, i uważał, że, że jest szansa stworzenia społeczeństwa równościowego, takiego, które obejmie całą planetę, gdzie wszyscy będą żyli w pokoju. Przerażające jest to, że jak wielki jest ten dysonans między tym, co ludzie osiągnęli na ziemi, a tym, w jaki sposób patrzą poza swój układ. My tutaj jesteśmy wszyscy równi, dogadujemy się. Jeżeli wy nie będziecie chcieli się z nami dogadać, to jest stara zasada. Jeżeli nie jesteście z nami, to jesteście przeciwko nam. Jak będzie trzeba, to was ukochamy do gołej ziemi bombami i antymaterią bierzemy ze sobą miotacze antyprotonów albo wyciągniecie rękę albo wam po prostu tę rękę odstrzelimy no nie jest to nic nowego i ja też oczywiście pozwoliłem sobie tutaj na trawestację innego bardzo znanego powiedzenia natomiast no Petecki zostawia sobie e, pewną furtkę, pewną nadzieję Tal pod sam koniec kiedy zostaje już sam, kiedy nadrzędny cel ekspedycji został osiągnięty, kiedy wiadomo już, że nie ma możliwości porozumienia, postanawia jednak nie ciągnąć tej krucjaty, postanawia nie niszczyć cywilizacji, która nie chciała ich powitać. No trudno, jeżeli się komuś wchodzi i wyrzucają cię drzwiami, to może nie należy do dobrego tomu, tonu nie tylko wchodzenie przez okno, ale tym bardziej podkładanie bomby pod ten dom. Tal dochodzi wtedy do wniosku, że różnicą między nimi, ludźmi z przyszłości, a rasą, która nie chciała się z nimi zaprzyjaźnić jest właśnie to, co ludzie przeszli. To, że ludzie wyszli z ciemnych wieków, z wieku XX, gdzie nie było równości, gdzie nie było prawości, gdzie ludzie toczyli między sobą wojny, kiedy nienawidzili się, kiedy zwalczali się, kiedy mieli dokładnie to samo podejście. Jeżeli nas nie pokochacie, to będziecie się nas bali. Jeżeli nie będziecie naszymi przyjaciółmi, to my was zniszczymy. On zakłada, że jest to nieodzowna, konieczna część ich historii. To i uczucia, które towarzyszą ludziom, ta niemożność chłodnego osądu. Pod tym względem on i jego koledzy z Inforpolu są w pewien sposób upośledzeni. Pozbawieni tego, co tak naprawdę tworzy istotę, ludzkich społeczności, tego co tworzy istotę ludzkości, to co sprawia, że człowiek jest człowiekiem, nawet te kilkaset lat naprzód, kiedy sięgnął już gwiazd i zgodnie z wizją Konstantego Ciołkowskiego wielkiego, często zapomnianego niestety wizjonera a w dodatku Polaka, który co bardzo boleje zawsze uważał się za Rosjanina no powiedzmy pół Polaka, jego matka była Rosjanką Polak zaś zesłaniec syberyjski był jego ojcem. Kiedy ludzkość opuściła kolebkę i sięgnęła ku gwiazdom, to ich dziedzictwo straszne, dziedzictwo przerażające, historia, której oni się wstydzą i którą, podobnie jak bohaterowie powieści w połowie drogi, bardzo chętnie by zapomnieli, odepchnęli, odsunęli od siebie, uznali, że to już było, to się nie liczy, że bez tego wszystkiego ludzie nie byliby ludźmi. Ciekawe jest to, że... Hmm, po bardzo wielu latach Petecki skarżył się na krytykę, która, no, co tu dużo mówić, miała mu za złe to, że on wierzył w komunizm, wierzył w Polskę Ludową i w to, że takie rozwiązania są możliwe. Maciej Parowski podobno wręcz powiedział, że kiedy widzi bohaterów Peteckiego takich jak właśnie Tali, jego koledzy z Inforpolu, to go odrzuca bo on ma wrażenie, że, że on widzi esbeków w kosmosie że on tego nie może czytać Maciej Parowski jest osobą wielce zasłużoną dla polskiej fantastyki, nie można mu tego odmówić ale równie bardzo nie można mu odmówić bardzo silnego skrzywienia prawicowego może nawet nie tyle prawicowego w dzisiejszym rozumieniu tego słowa, bo jednak akcenty przesunęły się ale Maciej Parowski zawsze stał w bardzo silnej opozycji do ekipy rządzącej, do porządku zastanego. Dla niego fantastyka musiała kontestować. W momencie, kiedy rzeczywiście mamy sytuację, gdzie Petecki dużo słabiej niż w swojej debiutanckiej powieści fantastycznej podkreśla jednak jaki ład, jaki porządek społeczny widzi jako rozwiązanie, współczesnych jemu i no niestety współczesnych również nadal nam bolączek ludzkości trudno się dziwić z drugiej strony, kiedy słyszę o esbekach w kosmosie, może rzeczywiście tak jest, może rzeczywiście korpus o biało-czarnych naszywkach, ludzie których wszyscy trochę się boją, przed którymi trochę się odsuwają i od których trochę odwracają oczy a jednak tolerują, a jednak wybrali ich, wyhodowali Przygotowali do załatwiania za siebie brudnej roboty może to są po prostu tacy zwykli bohaterowie może to są tacy ludzie jak postacie typu John Stanton Deakin z McLean, albo bohater 48 godzin albo ktoś w rodzaju Jamesa Berna ludzie, którzy sprzątają nasze brudy pasowałoby do tej teorii także to, że mają nieść pokój, ale jeżeli nie zaniosą pokoju, to mają nieść wojnę Natomiast co chwalę sobie teraz ja, dzięki temu, że czytam Peteckiego dopiero teraz, a mamy rok 2016, więc no, upłynęło dużo czasu, mogę pozwolić sobie na porzucenie takich demonów, jakie targają panem Parowskim i czytanie tego bez, bez podtekstów ideologicznych. Zdaję sobie sprawę na poziomie intelektualnym mam świadomość na poziomie intelektualnym tego co autor tam napisał, co autor tam umieścił ale są to rzeczy, które mnie osobiście teraz już po prostu nie obchodzą i myślę, że dobrze jest czytając klasyków dobrze jest czytając Parowskiego Rzeczonego, dobrze jest czytając Żwikiewicza Zajdla albo Wnuka Lipińskiego i tak samo czytając Peteckiego brać poprawkę na to że upłynęło bardzo dużo czasu oni kontestowali Rzeczy, które Szczęśliwie W większości pochłonęła Już historia On, Petecki mm, Nie kontestował On chwalił On wierzył w to, że To będzie dobre, że to się uda Trudno jest mu mm, Mieć za złe Tym bardziej, że jest to wiara niestety Bardzo idealistyczna, wiara Płonna i wiara, która nie sprawdziła się. Można ze smutkiem patrzeć, tak samo jak czyta się e, Clarka i jego historię z Wyspy Delfinów albo z Kowbojów Oceanu, albo nawet z Odysei Kosmicznej. Ta ich no dziecięca w zasadzie wiara, że kiedyś będzie wszystko fajnie, a wszyscy podamy sobie ręce i <ścoughs> churalnie zaśpiewamy Pust всегда budzjet słońce, Pust всегда budzjet nieba. E, tym bardziej przykro patrzeć na to, co rozgrywa się teraz. No, chyba zdryfowałem trochę. Więc wrócę do tematu. Nie wiem, czy strefy zerowe są yy, najlepszą powieścią Peteckiego. Dużo ciekawsza wydała mi się jego kolejna rzecz, czyli Ludzie z Gwiazdy Feriego, o której będę mówił w kolejnym podcaście, ponieważ stawia on tam dużo bardziej uniwersalne, ale przede wszystkim dużo lepiej wykrystalizowane problemy dotyczące samego człowieczeństwa i istoty człowieczeństwa, czyli czegoś, co potem rozwinęło się bardzo mocno i było bardzo mocno obracane na wszystkie strony w nurcie, jakim był cyberpunk. Petecki, piszący o tych zagadnieniach w latach 70 powinien w zasadzie zostać uznany za prekursora, bo zadawał pytania, które zadawali potem e, Gibson, które zadawał potem Mamoru łosi dużo, dużo wcześniej niż zrobili to oni. Strefy zerowe natomiast są ciekawym studium przypadku, są ciekawym studium ludzkiej osobowości, ponieważ Sztal trochę jak Rochan, tak jak mówiłem na początku, jest niezwyciężony. Niezwyciężony nie dzięki temu, że jest idealnie wytrenowaną do walki maszyną, współczesnym psychocybernetycznym bojownikiem. Ale właśnie dlatego, że nie jest. Właśnie dlatego, że w odróżnieniu od pozostałych 999 kosmicznych esbeków pal Tal ma skazę. I tą skazą są uczucia i świadomość ludzkiej historii. Tak czy siak, cóż, no bardzo gorąco polecam tę powieść, bo jest to powieść ze wszechmiar ciekawa, nie tylko jako powieść napisana w pierwszej połowie lat 70. Ona jest aktualna również, a może tym bardziej dla czytelnika współczesnego, a właśnie po próbie czasu można poznać, że coś było dziełem ważnym, że coś było dziełem dobrym. I nawet ten starzejący się sztafasz w postaci kalkulatorów i bębnów z taśmami to jest coś, co... No, dla mojego pokolenia urodzonego pod koniec lat 70. jest y, takim uroczym <grywam> powiewem nostalgii. Polecam.